To są informacje Polskiego Radia 24. Śmiertelne postrzelenie 51-latka podczas próby ucieczki przed policją w Ostrowi Mazowieckiej. Pierwsza Wielkanoc Leona 14 papież apelował o zakończenie wojen na świecie. Silny wiatr prawie w całym kraju na wybrzeżu, porywy do 85 km na godzinę. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Mężczyzna śmiertelnie postrzelony przez policjanta w Ostrowi Mazowieckiej. Do zdarzenia doszło dziś przed południem, kiedy 51-latek próbował, próbował uciec ze szpitala, a trafił tam na badania po zatrzymaniu. Był poszukiwany listem gończym, mówi młodszy aspirant Piotr Pokorski z Mazowieckiej Policji. Za 51-latkiem pobiegł policjant. Mężczyzna nie reagował na polecenie zatrzymania się, w związku z czym funkcjonariusz użył broni służbowej. 51-latek został postrzelony. Mężczyzna został zabrany karetką do szpitala. Gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł, na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej. O zdarzeniu powiadomiono również Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Okoliczności zdarzenia, w tym użycia broni służbowej, będą szczegółowo wyjaśniane. Na Węgrzech zakończyło się posiedzenie Rady Obrony zwołane po tym, jak serbskie służby wykryły ładunki wybuchowe przy Balkan Stream gazociąg ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego na Węgry transportowanego z Rosji. Premier Viktor Orban stwierdził, że była to próba sabotażu. Serbowie wzmocnili ochronę gazociągu po tym, jak w jego pobliżu znaleziono pakunki wyładowane materiałami wybuchowymi wraz z zapalnikami. Balkan Stream działa bez zakłóceń i nikt nie został ranny. Węgierski premier Viktor Orban mówi o akcie sabotażu i sugeruje odpowiedzialność Ukrainy, twierdząc, że Kijów od lat próbuje odciąć Europę od rosyjskiej energii. Nie, nie, nie. Eksploatacja gazociągu ma kluczowe znaczenie dla Węgier, pozyskujemy za jego pośrednictwem 60% zużywanego gazu. Zarządziliśmy wzmożoną inspekcję wojskową i ochronę węgierskiego odcinka. W pobliżu gazociągu znaleziono potężne ładunki wybuchowe, co wywołało polityczne reakcje w państwie, w którym za tydzień mają odbyć się wybory parlamentarne. Sondaże pokazują przewagę opozycji, a ta twierdzi, że to obecny rząd poprzez prowokacje próbuje utrzymać się przy władzy. Lider partii Tisa, Peter Madziar, oświadczył, że od kilku tygodni pojawiały się sygnały o możliwym incydencie związanym z infrastrukturą gazową w Serbii, który jak ocenił, mógłby zostać wykorzystany politycznie. Agata Król Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zdecydowanie zaprzecza, by Kijów miał z tym coś wspólnego. O zakończenie wojen na świecie zaapelował 14 pomszyna na Placu Świętego Piotra. Papież wygłosił orędzie i udzielił błogosławieństwa urbi et orbi, miastu i światu. Qui animo armi le deponga.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 Nie z pragnieniem dominacji nad innymi, ale ze spotkaniem z innymi. Pokój, który daje nam Jezus, nie jest tylko milczeniem broni, ale pokojem, który dotyka i przemienia serca każdego z nas. Pozwólmy się przemienić przez pokój Chrystusa. Niech usłyszy wołanie o pokój, które wypływa z naszych serc. Leon XIV zaprosił wiernych na modlitewne czuwanie w intencji pokoju, które odbędzie się w sobotę, 11 kwietnia na placu Świętego Piotra. W Polsce kończy się pierwszy dzień świąt, a w Stanach Zjednoczonych zaczyna. Wielkanoc za oceanem jest celebrowana skromniej niż w Polsce. Dzieci tradycyjnie polują na ukryte jajka. Do plastikowych pisanek chowane są słodycze albo drobne sumy pieniędzy. Po zabawach z dziećmi Amerykanie siadają do świątecznych stołów. Są one zastawione skromniej niż w Polsce. Podczas wspólnego wielkanocnego posiłku rozmową często towarzyszą transmisje sportowe. W tym roku to mecze koszykówki NBA i hokeje NHL. Ksiądz Tomasz Zalewski, probosz parafii w Naples na Florydzie opowiada, jakie są jego amerykańskie doświadczenia kulinarne związane z dzisiejszym świętem. Kulinarne na pewno są różnice. Tutaj chyba w większości to z tego jak ja idę gdzieś to baraninę jakoś można gdzieś tam na stołach znaleźć, prawda? Trochę nie może na polskim stole. No na pewno nie ma siemingusa-dengusa. Mówi ksiądz Tomasz Zalewski. W Stanach Zjednoczonych Wielkanoc obchodzona jest tylko w niedzielę, natomiast w poniedziałek tradycyjnie na Trawniku u Białym Domu odbędzie się zabawa dla najmłodszych pod hasłem Toczenie jajek. Impreza przygotowana jest tradycyjnie dla zaproszonych dzieci, ich rodzin oraz weteranów wojskowych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem niemal w całym kraju. Podmuchy mogą mieć prędkość do 85 km na godzinę.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 Polskiego Radia 24. Prognoza pogody od poniedziałku chłodniej z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i przymrozkami w dzień od 10 do 12 stopni, w nocy od 1 na północy, 5 w centrum, do 10 na południowym wschodzie. Klimat. W większości Polski jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 33% energii w sieci krajowej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do końca dnia obowiązują tzw. zielone godziny, w których zalecane jest wykorzystanie nadwyżki prądu. W powiecie tatrzańskim należy uważać na roztopy. Na wybrzeżu oraz w zlewni Zalewu Wiślanego obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wezbraniem wód. Klimat 6 minut po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. To były czasy, proszę Państwa, dancingi, wieczorki zapoznawcze, czyli tak zwane fajfy podwieczorki taneczne. W czasach PRR-u życie kulturalno-rozrywkowe w sanatoriach szczególnie tętni tętniło życiem. Kuracjusze tłumnie korzystali z wycieczek po uzdrowisku, a wieczorami bawili się w rytm starych szlagierów granych na żywo. A nad całością czuwał instruktor kulturalno-oświatowy, tak zwany kaowiec. To on organizował czas wolny kuracjuszom, odprowadzał ich po mieście, po muzeach, a po popołudniami organizował spotkania przy kawie i muzyce. Kobiety były wystrojone w eleganckie stroje, panowie w garnitury. No i było oczywiście ogłaszane białe tango, czyli taniec, gdzie panie prosili, prosiły. Panów. Organizowano też m.in. korowody po sali, kuracjusze się świetnie przy tym bawili, wspomina Stanisław Murzyn, były pracownik kulturalno-oświatowy w sanatoria w gminie uzdrowiskowej Muszyna. I o tym wszystkim w reportażu Moniki Chrobak, Sanatoryjne Tango. Noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Szort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko? Na parkiecie szum w Czasowiczów kulturalno-światowym. To było 50 lat temu, prawie niecałe i po zebraniu informacyjnym z reguły był spacer po mieście, na spacerku jakieś tam prowadzenia, pomoc panią, tu przez rzeczkę, mostek wąski, panie na barana, na plecy, przenosili panowie, to śmiechu było. No raz mi tylko tak wpadł jakiś mało zgrabny chłop Wpadł z panią do wody, no, ale nic się im nie stało. On zdrowy, ona jeszcze zdrowsza od niego. Także że wszystko dobrze wypadło. Po spacerze można powiedzieć, że już się mniej więcej znali ludzie. Mniej więcej. Już byli na ty, także tu Józek, tu Marysia. Pierwszy pobyt w sanatorium był nad morzem, był to pobyt, który bardzo miło wspominam. Przede wszystkim umieszczenie dwóch osób, była to pani doktor, chirurg, ortopeda, a ja akurat wtedy miałam dolegliwości kręgosłupowe. Konwersacja z panią doktor była przyjemnością, mówiła co trzeba robić, żeby historie kręgosłupowe się nie powtarzały. Były organizowane wycieczki autokarowe, za które się niewiele dopłacało. Były to wycieczki autokarowe. Autokary były bardzo dziwne, bo to były te stare jeszcze chyba sany, autosany, gdzie się to i tłukło. I jeżeli ktoś miał i, sztuczną protezę, to musiał ją dobrze trzymać, żeby ona mu w razie czego nie wyleciała. <głosy> Bo tak dziwnie autobus jechał. Ale wspominaliśmy to zawsze z takim wielkim sentymentem i, i z radością. W czasie komuny, to każdy kulturalno-oświatowy musiał mieć zaświadczenie od szefa partii, żeby był tym kulturalno-oświatowym. Wśród kuracjuszy byli chyba ci partyjni tacy goście, bo wysadzono mnie w, z autobusu w Nowym Sączu. W Nowym Sączu i przewodnik drugi przyszedł dokończyć, prowadzić wycieczkę, bo budynek dla nerwowo i psychicznie chorych, powiedziałem, że był napis Lenin jest wśród nas, że taki napis jest. No i wtedy Ktoś tam doniósł i byłem na tłumaczeniu w Nowym Sączu u szefa partii. To miałem dosyć dobrze, ponieważ Pater się nazywał, a on był muzykiem i on pracował. Zaprosił mnie i mówił Staszek, nie wychylaj że się, nie mów tam jakichś historii głupich i spokój. To tylko jeden taki miałem przypadek. A tak to wszystko w porządku. Mnie mało interesowały jakieś tam życie, jakieś takie partyjne, czy jakieś inne, żebym musiał tam coś na ten temat mówić. To chodziło o to, żeby ludzi zapoznać z terenem, z walorami leczniczymi danej miejscowości. Były i muzea, były i, i ciekawi ludzie, którzy by się spotykali. Ponieważ było to pojezierze kaszubskie, to, no, to język też był taki nie, kaszubski, fascynujący. Ludzie opowiadali historię swoją własną, opowiadali o, o tym, co się działo w okresie wojny, jak Kaszubi walczyli o Polskę, o polskość, o przetrwanie, jak się wzajemnie wspierali, szanowali. Nie kłócili się ze, ze sobą. Widać było ogromną miłość człowieka do człowieka. Więc ten okres wspominam sentymentem. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wierzę że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce. Przoła strona drgnie rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Niektórzy faktycznie przyjeżdżali wie, na leczenie, niektórzy się. przyjechali, tak I powiem, rzecznie poznawać świat, którego nie znali, a niektórzy po to, żeby po prostu no, się zrelaksować w zupełnie innym stylu, nie zdając sobie z tego sprawy, że senatorium wtedy było ograniczone wolnością, że musieli być o 22 i nie było uproś Obserwacja jest taka, że ona już się wie po co, kto przyjechał. Jeżeli już ktoś na śniadanie szedł w szpilkach, ubrany tak jak się mówiło, że do kościoła, no to już wiadomo, że na jakiś podryw, prawda. Z panią doktor miałyśmy zawsze sympatyczny pobyt na tych posiłkach, ponieważ naprzeciwko nas, to takie trochę humorystyczna scena, siedział pan, który miał na przodzie tylko jednego zęba. uśmiechły się słodko do pani doktor. Więc śmiałyśmy się, że pani doktor ma wspaniałego wielbiciela. No, pan kilka razy podchodził do naszego stolika, ale zawsze dziękowałyśmy mu za to, że przyszedł. Życzyłyśmy mu dobrego dnia. I proponowałyśmy, żeby sobie znalazł towarzysza, a nie towarzyszki, bo nie potrzebowałyśmy towarzystwa męskiego. Zdarzały się panie, które przyjeżdżały z wielką walichą. No wie, rzucona tam wiezie w tyle te dwie, trzy walichy przy sobie, a jeszcze jakieś kuferki. No a niektóre osoby były z taką normalną torbą podróżniczą. No to te były najbiedniejsze. Były na przykład pierwszy raz w sanatorium i nie wiedziały, że trzeba sobie wziąć coś lepszego, takiego właśnie na zabawę. Bo tak na co dzień to oczywiście. Tylko chodziło głównie, kiedy miały tą zabawę, to miały problem. Z opowiadań od koleżanek, to było tak, że szły do sklepu, kupowały sobie bluzkę. Jak była zima, no to im było się ciężko rozebrać, zmierzyć na miejscu. Czy one mogą wziąć z wymówieniem tą bluzeczkę? Tak. No to proszę jutro, no to ta pani wykorzystała, poszła z tą metką nieodpiętą na five, czy, czy tam na dancing. Na drugi dzień przynosi, oddaje tą bluzkę, no ale jak się wzięło, to się i perfumy czuło. Jak pani nie nosiła? No nie, no widzi pani, że tutaj pani ma metkę. Coś sobie tam wybrały, niby kupiły z wymówieniem, ubrały, na drugi dzień oddały. I stroiły się w ten sposób. Bywały różne na przykład takie zdarzenia, że nie chciałabym nikogo jakoś poniżyć, ale które Pani miały więcej pracy w domu, pracowały jako gospodynie, przyjeżdżały tutaj, widać była, że jest wymęczona, widać była, że jest zaniedbana w jakimś tam minimalnym nawet stopniu, ale było po prostu, że Mając koleżanki z Polski, które były zadbane, podciągały taką panię. To znaczy starały się jej fryzurę zmienić, manikir, żeby po prostu zadbana była. Po prostu ona zaczęła doceniać to, że panowie na nią patrzą. Gdy nas zbyt nas już zmęczy, wspaniałość świata mężczyzn w świat nieco niższy rangą, poprowadzi nas czasami białe tangą. To w którym damy. Wybierać może same. Na wyjątek Ale świat to już nie jest. Świat to już nie jest. Wieczorki były imprezami tam. udanymi, ponieważ na pewno był alkohol, ale w ilościach minimalnych. Także do poprawienia sobie nastroju, wcale nie był potrzebny alkohol. Zawsze był ktoś, jakiś wodziry, który prowadził tego rodzaju zabawy. Choćby nawet mam chusteczkę haftowaną. No była taka, mam chusteczkę haftowaną, która ma cztery rogi, kogo kocham, kogo lubię, rzucę mu pod nogi. O, i już była, więc albo to był mężczyzna, albo pan. Albo kobieta, która tą chusteczkę łapała, no albo na przykład była też taka dziecięca zabawa, chodzi lisko po drogi. Nie ma ręki ani nogi. Ja już nie pamiętam dalszego ciągu tej rymowanki. To były takie raczej dziecięce zabawy, to nie były nawet zabawy dla dorosłych, ale wszyscy się świetnie bawili. Grałem na klawiszach, to białe tanga się ogłaszało, żeby był start taki równy i od razu te pary jakoś tam się dobierały. Najpierw to miałem klawiset, bo jeszcze z organami było ciężko w Polsce. Później organy, farfisy, no różne, skończyłem na hamondzie. No także czego dużo widział, no obserwowałem, bo to już mechanicznie się grało, także już same palce łażą, to wiadomo co będzie grane. Puccio, Puccio, jesteśmy na wczasach, te różne takie. Każdy z jakichś szybkich numerów, jakieś rock'n'rolle czy coś, to nie zdawało egzaminu, bo to się nie można przytulić. Także tylko te wszystkie wolne, takie frote, tanga. Tanga, różne inne jakieś, ale wolne, wolne ty, takie numery. Mówi nam, że ja wybieram Ciebie tak jak Ty mnie. Nikt nam nie nie chcę zbronić dziś, białe tango iść, białe tango iść. urok tego tanga bierze się stąd, że jest symetryczny dla obu stron. Więc się postaraj, abyś jej dziś był tym, z którym zechce białe tango iść. No prowadziłem takie różne zabawy, kółeczko, później panie do środka. Trzymamy się za główki, za ramionka, za piersiątka, za plecy, no, no za wszystko, do kostek, do kostek włącznie. Tworzył się taki korowód, który gdzieś tam oprowadzał tych ludzi, także naprawdę bawiliśmy się wszyscy świetnie. Gdzieś się tam ktoś potknął, o coś się przewrócił, także to były śmiechy, chichy, bez złośliwości. Bo przecież byli tam ludzie w różnym wieku. I młodzi, i starsi, i nawet ci bardzo starzy. I jakoś tak wszyscy umieliśmy się zintegrować. To dężyk zrobiony i wtedy było wyjście nawet z sanatorium gdzieś tam przed obiekt mieszkalny, pomiędzy samochodami, bo tam i parkingi przecież były, i wejście z powrotem na salę. No nieraz tam komuś wyszło, że się zapoznał dobrze, a komuś gorzej, no normalnie. Jak w życiu. Jeden poszedł do przodu, a drugi na minusie poleciał. La sympatycznej Panny Krysi z Turunusu III, od sympatycznego Pana Waldka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w propietniach palapy się, orkiestra przygrywa, sykocznego beginał, to nie twoja finał. Także Że zabawy pysią. były przednie. Wybór małżeństwa sanatoryjnego, panie wybierały sobie panów. Wszystko to stało. Panie z lewej, panowie z prawej, dochodzili, bawili się. Bo y, zmiana partnerek w połowie, dejmy na to jakiegoś tam numeru. No, jeżeli komuś pasowało, to jak się dobrali, to później się wybierało małżeństwo sanatoryjne. Kupę śmiechu zawsze było. Teraz to elektronika, i no, instrumentów mało, jakiś tam dyżokaj, a teraz taki spokój. Już nawet dużo nie ma wieczorków. Robią wieczorki, ale to. Już z dwóch, trzech domów zbierają na jakąś świetlicę, gdzie jest najlepsza, największa teraz. A dawniej każdy dom osobno, przecież tych wieczorków było bardzo dużo wtedy. Panowie, zdrowie pań! Za zdrowie pań! Za zdrowie! Sampana pima, na panowie! Za zdrowie pań, za, za zdrowie. zdrowie. Jedyny to, który niechaj się dwa. Dziewczyny treścią są naszych znów. Dziewczyny dobre, dziewczyny chłe, chociaż dziewczyna marny to był. Bez dziewczyn nie ma życia, życia nie ma nie. Za zdrowie pań, za, za zdrowie. zdrowie. Pełnijmy to jeszcze raz, panowie. panowie. Niech wiedzą, że bez nich każda chwila są utracone... Ja pamiętam. No, byłam wtedy jeszcze bardzo młoda, i przychodził Pan bardzo przystojny, dobrze wtedy, koło 80 I przychodził 22.30 z restauracji zamkowa, pełen uśmiechu, zawsze z małą czekoladką. Mówi: No, ale ja najmocniej przepraszam, trudno było mi z Panią zostawić na środku tańczącą, że bo jest 22. Więc koleżanki mówią, zapytaj doktora, jak mamy postąpić z tego. Ja podeszłam do doktora i pytałam, doktorze, mamy taki problem. I mówię, że pan przychodzi o 22.30 po zamknięciu zamkowej, uśmiechnięty, grzeczny, czy czuć alkohol? Nie. A co? Mówiłam, ja że no po prostu lubi tańczyć i że tańczy. on tak mi powiedział: Pani Kaziu, mówi, czy można takiemu panu odmówić? Ileż on ma? Ja mówię, No, życzę mu dużo. A mówi: Dajcie się mu bawić, jak przychodzi tylko grzecznie. Proszę tam koleżanką napisać, żeby go z uśmiechem puszczały, chociaż mu groziły. Za zdrowie, zdrowie. Zdrowie. spełnijmy to jeszcze raz. Panowie, niech wiedzą, że w każda chwila. To utracony już na nie Ludzie poczuli wolność, bo przyjechali tutaj, to poczuli wolność, że zostawili rodzinę, zostawili problemy w pracy czy w ogóle i tu chcieli się odreagować. No trudno było takim ludziom zabraniać zabawy czy nawet sobie wypić, a jeżeli to było wszystko w miarę, a jeżeli rzeczywiście przesadzone, no to już trzeba było interweniować i już było inaczej. Jeżeli by się widziało pijanego pielęgniarka, czy szef, lekarz, o to mógł wyrzucić z takiego obiektu. No sanatorium przez długi okres nie dostał, także może gdzieś po cichu, albo w pokoju, i to po dziesiątej, bo do dziesiątej sprawdzano. Może się grupowali ludzie, na to trudno powiedzieć. Nie wiem, przyjemności. Nikt mnie nie zaprosił o. Królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze, przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok Śledził wciąż jej każdy gest i krok Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi Czort jedyny wie, że basista też się kocha w krysi Wie jedyny czort, co kosztuje by wciąż od nowa Brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować. Często zdarzało się, że my jako pracownicy naprawdę współczuliśmy tym osobom. Niektóre były u nas w senatorium, tylko zostały w domu. Bo czasem się naprawdę bardzo przykre sceny rozgrywały. Na przykład ja miałam taki, że pan na początku, ponieważ te recepcje i te, te telefony były na dole, na kortkę czy nas nadzwoniło się, bardzo często przychodził na, jak, jak przychodziłam na wieczór, na nocny dyżur, przychodził, dzwonił do żony i słychać było, ponieważ wiadomo telefony stacjonarne inaczej działały było grzecznie miło, że tęskni, że wszystko i zawsze mówił do mnie, jako do mężatki, że tak tęskni, a po jakimś czasie koleżanki mi mówią no już twoi ten pan nie będzie przychodził, bo mówi już znalazł dziewczynę. Ale potem pan wyjechał, bo kompromitacja całkowita, ale bywało odwrotnie, że bardzo starsza pani wydawało się, że jest na tyle atrakcyjna, że podrywała dużo młodszego pana, a on miał żonę w domu dzieci i wracał to spokojnie. On to brał po prostu jako przygodę jaką, żeby tej pani umilić czas. Jeżeli pan nosił torebeczkę pani, to wiadomo było, że to jest już para sanatoryjna. No, potem były różne historie, bo czasami u pana biły się panie na korytarzach, także musiała interweniować policja. Bitwa była taka naprawdę na śmierć i życie, ponieważ panie otwierały parasolki. Nie, Czasami parasolki się otwierały tylko i one się takimi parasolkami okładały. A czasami do takiego obiektu lubią przyjechać w czasie turnusu mąż czy żona jakiegoś pana i wtedy były takie o, już historie groźne. Dochodziło do rynkoczynu. Wpadła i, i z pazurami na gościa, na jadalni przy wszystkich. Czasem naprawdę bardzo przykre. Potem konsekwencje były po wyjeździe, jak przyjeżdżali mężowie, prosili o adresy pana, z którym żona, bo wyjechała, bo zostawiła dzieci. To jest życie. Panowie w waszych rokach wy wiecie przecież, że my, my same tego chcemy, a, Tango, białe tango, a kto nic, cóż to znaczy, gdy jest tak jak chcecie wy, a przecież zawsze tak jest. Tylko białe tango wciąż mówi, że... Bo do bieram, byś wybrał mnie. Byłam zaskoczona bardzo, bo sobie pomyślałam, że jadę, jadę do sanatorium po to, żeby mi ulżyło w moich dolegliwościach, żeby wróciła zdrowa i mogła normalnie potem iść do pracy bez loni lekarskich. Także byłam trochę zaskoczona, ale wcale nie zazdrosna o to, że to nie ja zawarłam znajomość z jakimś panem. No najgorzej było na tym pożegnalnym, bo płaczu było dużo. Dużo było płaczu. Te starsze osoby się tulą. No dla nas to było takie no fajne, ale tak jak ja młoda wtedy dziewczyna jestem, myślę, czy ja kiedyś tak na stare lata potrafiłabym się tak żegnać z kimś nowo poznanym. To było takie dużo czułości w tym było, ale niejednokrotnie nam było żal. No bo jedni byli powiedzmy z południa, drudzy byli z północy czy ze środkowej Polski. No to te odległości były duże. Dużo małżeństw też, nie? Po takich sanatoriach się zrobiło, czy powstało. Pan, pani przyjechali do sanatorium, byli na tym samym turnusie, poznali się. Ten pan był wdowcem. Ta pani była wdową. Pani miała gdzieś ponad 60 lat, czy około 65. ten pan około 70 lat. A że ponieważ dawniej sanatoria trwały 24 dni, więc mieli czas na dobre rozpoznanie się wzajemne. No i jak się okazało, zrobił się to stały związek. No postanowili ten jesień życia wspólnie spędzić. Po czasie się pobrali, przyjechali do sanatorium, zrobili dla nas miłe przyjęcie. Kawa, ciasto, szampan, myśmy im kwiaty, jakiś drobny upominek. I potem przyjeżdżali co roku. Jasko bardzo, bardzo szczęśliwi. I tą miłość, wzajemność, taką przyjaźń widać było obokólną. W reportażu wystąpili byli pracownicy sanatoriów Stanisław Murzyn, Maria Tyrpak, Kazimiera Kosiba oraz pani Marlena, była kuracjuszka sanatoryjna. Dla dziewczyn jak szampanie w to nie świat. Dziewczyny treścią są na życiu. Dziewczyny dobre, dziewczyny złe, chociaż dziewczyna Marlena czym nie ma życia, życia nie ma, nie! Za zdrowie panie. zdrowie Wieczór w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24 w audycji Wielkanoc na Wschodzie wita Państwa Małgorzata glabisz -Pniewska. Chrześcijanie różnych tradycji obchodzą Wielkanoc w różnym czasie. Gościem dzisiejszej audycji jest ojciec Marek Blaza, jezuita, wykładowca Akademii Katolickiej Kolegium Bobolanum w Warszawie i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie. Kiedy właściwie obchodzona jest Wielkanoc w kościołach wschodnich i dlaczego czasami przypada w innym terminie niż w obrządku zachodnim? Różnica w świętowaniu Wielkanocy wynika z tego, że w kościołach wschodnich obowiązuje zasada wynikająca z kanonu siódmego, kanonów apostolskich, które niegdyś były przypisywane ich autorstwo samym apostołom, w których napisano, że jeżeli biskup, prezbiter lub diakon Paschę będzie świętował z Żydami, niech będzie usunięty z urzędu. To znaczy chodziło o to, żeby nie świętować Wielkanocy razem z Żydami, że ta Wielkanoc, ta Pascha chrześcijańska to jest Pascha Nowego Przymierza. I w związku z tym, że w 1582 roku został wprowadzony kalendarz gregoriański, od tego momentu rozeszły się daty świętowania Wielkanocy w ten sposób, że Wielkanoc może przypadać, czasami się tak zdarza, tak było w 2025 roku, że była razem obchodzona. W tym roku jest tydzień różnicy, ale bywa maksymalnie, tak jak było w 2024 roku, różnica wynosi nawet 5 tygodni. To wynika właśnie z tego, że zawsze na wschodzie musi ona wypadać po pasze żydowskiej. Natomiast Zachód na to się nie ogląda i dlatego na Zachodzie Wielkanoc może wypaść nawet 22 marca, ale nie później niż 25 kwietnia. Natomiast na wschodzie może Wielkanoc wypaść nawet 8 maja. Także jest to dosyć późno i stąd ta różnica w świętowaniu Wielkanocy. Kościoły wschodnie generalnie są bardzo przywiązane do tych zasad. Jeżeli myślimy o ujednoliceniu daty, to Raczej byśmy musieli my, chrześcijanie zachodni, się dostosować do chrześcijan wschodnich niż odwrotnie. Dlatego, że niektórzy chrześcijanie wschodni uważają, że datę Wielkanocy może jedynie wyznaczyć Sobór Powszechny, ponieważ tego dokonał pierwszy Sobór Nicejski. No a zwołanie Soboru Powszechnego na dzień dzisiejszy na razie to jest czysta teoria. Tegoroczna Wielkanoc na Wschodzie będzie za tydzień, 12 kwietnia, ale też nie we wszystkich obrządkach. Tak. W kościołach prawosławnych generalnie jest obchodzona 12 kwietnia, chociaż jest jeden wyjątek, jest to fiński kościół prawosławny, który obchodzi Wielkanoc według kalendarza zachodniego, a katolickie kościoły wschodnie różnie. To znaczy w Polsce kościół grecko-katolicki od tego roku przeszedł na kalendarz gregoriański, czyli też jest 5 kwietnia, ale na przykład kościół grecko-katolicki na Ukrainie, ten podlegający pod arcybiskupa większego, Światosława Szewczuka, obchodzi według starego kalendarza, czyli 12 kwietnia. A na przykład rumuński kościół grecko-katolicki zachowuje zwyczaj też, żeby obchodzić według starego kalendarza. To jest związane z tym, że Ukraina i Rumunia to są kraje, gdzie większościowym wyznaniem jest prawosławie. Natomiast w Polsce i też w Europie Zachodniej, gdzie indziej, jednak przeważa kalendarz zachodni. Dlatego tam wschód się dostosowuje, katolicy wschodni się dostosowują do kalendarza gregoriańskiego. Ale na przykład w Grecji jest odwrotnie. Kościół katolicki w Grecji obchodzi Wielkanoc według kalendarza starego, juliańskiego, ponieważ w Grecji... Kościołem większościowym i państwowym zresztą jest Kościół Prawosławny, czyli 12 kwietnia. Jakie są najważniejsze symbole Wielkanocy w tradycji wschodniej? Wielki Czwartek, dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Po pierwsze to powiem, że nie ma czegoś takiego jak Sakrament Kapłaństwa. Jest Sakrament Święceń albo Kapłaństwo Urzędowe, Kapłaństwo Służebne. To dotyczy zarówno i Zachodu i Wschodu, tutaj żeby to doprecyzować, bo to jest częsty... Częsty błąd, który się pojawia w terminologii, że nie ma czegoś takiego jak sakrament kapłaństwa, ani na wschodzie, ani na zachodzie. Jest to sakrament, po polsku mówi się sakrament święceń, wystarczy wziąć katolizm, kościoła katolickiego. I od razu należy powiedzieć, że wątki ustanowienia Eucharystii i, no właśnie, czy sakramentu święceń, czy kapłaństwa urzędowego, właściwie niemal nie są w ogóle wyraźne w tekstach liturgicznych Wielkiego Czwartku. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że wszystkie nabożeństwa Wielkiego Tygodnia są antycypowane, tak jak to było w rycie rzymskim, do reform papieża Piusa XII z 1955 roku. To znaczy jutrznie są odprawiane wieczorem, a nie szpory rano. I wygląda to teraz w praktyce tak, że Wielki Czwartek do południa sprawowane są nie szpory z liturgią świętego Bazylego Wielkiego. To jest liturgia, która jest odpowiada tylko 10 razy w roku. I Wielki Czwartek jest ona poprzedzona nieszporami. I teksty liturgiczne w 80% mniej więcej mówią o Judaszu. Judasz to jest główny, powiedzmy w cudzysłowie, bohater liturgii, który jest przedstawiany jako złodziej, zdrajca i samobójca. To jest wszystko zgodnie z tym, jak go opisuje święty Jan, kiedy Maria wylewa drogocenny, narodowy olejek na stopy Jezusa i wtedy Judasz mówi, że to nie lepiej było sprzedać ten olejek, a pieniądze rozdać ubogim, a mówił to nie dlatego, że dbał u tylko dlatego, że był złodziejem. I teksty bardzo podkreślają właśnie to, co uczynił Judasz, żebyśmy my tak nie postępowali. Są teksty jeszcze przy umywaniu nóg, ale tak, umywanie nóg po pierwsze jest stosowane tylko w bardzo ograniczony sposób. Tylko w katedrach albo tam, gdzie odprawia liturgię biskup. Ale biskup, co do zasady, omywa nogi prezbiterom. Dlatego, że to jest takie teatrum, to jest trochę jak Męka Pańska, jak odczytywanie Męki Pańskiej z podziałem na rolę. Diakon śpiewa Ewangelię jako narrator. Kiedy jest moment obmycia nóg, to 11 razy właściwie powtarza się tekst, że Pan Jezus obmywał uczniom nogi wycierał je prześcieradłem. I potem podchodzi do ostatniego, najwyższej rangi prezbitera, kapłana i z nim prowadzi dialog. Ten najwyższy rangą kapłan reprezentuje Piotra. I jest dialog między biskupem i tym kapłanem. I jeszcze obmycie nóg jest stosowane w monasterach, gdzie przełożony obmywa nogi swoim podwładnym. Ale tak normalnie w parafiach tego nie ma. I teraz o co chodzi? Że te nieszpory z witurią świętego Bazylego Wielkiego, które są odpowiednikiem przyświętej Wieczerzy Pańskiej, bierze w nich udział bardzo mało osób. Dlatego, że to jest jeszcze do południa Wielki Czwartek po pierwsze. Po drugie, nie wszędzie ona jest sprawowana, bo no ze względu na to, że w parafiach trudno zebrać osoby i jeszcze, żeby ktoś to zaśpiewał tę liturgię i te nieszpory. I często jest tak, że na przykład biskup specjalnie gdzieś jedzie do jakiejś cerkwi, tak, żeby można było zebrać dwunastu kapłanów. Czyli co to oznacza, że w innych cerkwiach wtedy się nie odprawia tej liturgii, tylko w jednym miejscu. Więc ta liturgia nie ma dużego znaczenia. Natomiast bardzo duże znaczenie dla wiernych, ma w godzinach popołudniowych lub wieczornych odprawiana jest jutrznia Wielkiego Piątku. Ludzie nawet nie wiedzą, że to się tak nazywa, bo to ich nie obchodzi. Ludzie na to mówią Strasti Hospodni po ukraińsku, czyli Męka Pańska. I tam podczas tej jutrzni, która ma zresztą strukturę jutrzni dnia powszedniego, jest jedną z najdłuższych jutrzni w ogóle w roku liturgicznym, odczytuje się 12 fragmentów Ewangelii o męce pańskiej. Ta Ewangelia może trwać nawet 30 minut. Warto podkreślić, że w ogóle nabożeństwa wschodnie trwają bardzo długo w porównaniu z naszą liturgią. W ten sposób przechodzimy do Wielkiego Piątku, dzień najważniejszy, najtrudniejszy dla chrześcijan. Wielki Piątek żeśmy zaczęli, bo to jutrznia, ta jucznia jest odpowiada na Wielki Czwartek wieczorem, ale potem bardzo ważne są nabożeństwa nieszporów wielkopiątkowych. Tutaj trzeba powiedzieć, że różnie to wygląda w tradycji bizantyjskiej, zależy od regionu. Powiem może jak to jest u Ukraińców nieszpory, które są odpowiadane niejednokrotnie w godzinach przedpołudniowych, i w czasie tych nieszporów jest tak zwany wynos płaszczanicy. Płaszczanica to jest całun przedstawiający Chrystusa złożonego do grobu. Po grecku to się nazywa epitafios, też znane nam słowo. I po prostu chodzi się z tą płaszczanicą dookoła świątyni. I to jest oczywiście pogrzeb Pana Jezusa. Natomiast w niektórych innych tradycjach ten pogrzeb Pana Jezusa nie ma miejsca na tych nieszporach. Ten pogrzeb się odbywa pod koniec Juczni Wielkiej Soboty, tak zwanej Juczni Jerozolimskiej, ponieważ ona ma bardzo złożoną strukturę, ta Jucznia Wielkiej Soboty, ale ona jest też odpowiada albo w późnych godzinach popołudniowych, albo w godzinach wieczornych Wielkiego Piątku. I w czasie tej Juczni Jerozolimskiej są śpiewane hymny ku czci Chrystusa złożonego do grobu. Również podczas tej Juczni czytane jest czytanie z księgi Proroka Ezechiela o Wskrzeszeniu Kości. Piękne czytanie, które zapowiada z Potem czytanie z Nowego Testamentu o wyrzuceniu starego kwasu. I wreszcie Ewangelia według świętego Mateusza, który mówi o tym, że w dzień po dniu przygotowania, czyli w samą Wielką Sobotę, Piłat nakazuje postawić straż przy grobie. Także w Wielki Piątek, jakby to jest najważniejsze dla wiernych, jest ten wynos płaszczanicy, ta procesja z tym całunem, z tą, z tą płaszczanicą właśnie. I potem jest to taki rodzaj grobu pańskiego. No to właśnie to jest coś, co jest nam znane, bo trzeba pamiętać, że grób pański nawet w kościele rzymskokatolickim to nie jest zwyczaj ogólnokatolicki. To jest przede wszystkim w Polsce pielęgnowane, ale gdzie indziej na świecie nie ma zwyczaju stawiania grobu pańskiego. Natomiast na wschodzie to jest. Także tutaj też widzimy, jak w naszej kulturze różne te wątki wschodu i zachodu, one się też przeplatają. I potem mamy Wielką Sobotę. Wielka Sobota Rano odprawiane są nieszpory z liturgią św. Bazylego Wielkiego. Jest to właściwie odpowiednik wigilii paschalnej. W Polsce często jest odprawiana w godzinach popołudniowych te nieszpory z tą liturgią. I jest tam przewidziane, że na nieszporach można nawet przeczytać 15 czytań ze Starego Testamentu, w tym całą księgę proroka Jonasza, która przecież mówi o tym, że Jonasz przebywał trzy dni we wnętrznościach ryby, co oczywiście nawiązuje do zmartwychwstania Chrystusa. I jak się skończą nieszpory, wtedy czytany jest list do Rzymian, tak jak zresztą w rycie rzymskim. Przed tym czytaniem śpiewany jest hymn z listu do Galatów, też słowa znane, wy, którzyście w Chrystusie zostali ochrzczeni, w Chrystusa przyoblekliście się, alleluja. I po czytaniu z listu do Rzymian nie ma alleluja, nie śpiewa się alleluja. Jest to jedyny dzień w roku liturgicznym, kiedy przed Ewangelią nie śpiewa się Alleluja, trzeba tutaj dodać, że bycie bizantyjskim Alleluja śpiewa się najczęściej w Wielkim Poście. Czyli rytm bizantyjski nie jako nadrabia za zachód, który nie śpiewa. Natomiast śpiewa się psalm 81 z referendem Powstań Boże i osądź oblicze ziemi i kapłani zmieniają szaty z ciemnych na śnieżno-białe. I jeszcze ta Ewangelia już w białych szatach. Cały 28 rozdział Ewangelii Mateusza, czyli o Zmartwychwstaniu, ale też jest nakaz, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bo chodzi o to, że w czasie tej liturgii można udzielać sakramentu chrztu. Jak wygląda liturgia paschalna w kościołach wschodnich? Ona jest odpowiada albo w nocy, albo we wczesnych godzinach porannych. Najpierw rozpoczyna się od nabożeństwa północnego, które Ukraińcy nazywają nadgrobne. Polega ono na tym, że kapłan przenosi ten całun, który jest na środku świątyni, przenosi go na ołtarz i ten całun, czyli ta płaszczanica, będzie leżeć na ołtarzu aż do wniebowstąpienia pańskiego. I potem dopiero formuje się procesja, która wychodzi i trzykrotnie okrąża się świątynię, po czym ze śpiewem który opiewa z Chrystusa, ale jeszcze się nie śpiewa, Chrystus powstał z Matych, jeszcze nie ma tego głównego hymnu, tak zwanego Topadionu z I teraz główny celebran staje przed drzwiami świątyni i rozpoczyna się jutrnia paschalna. Zaczyna jak zwykle od zawołania chwała jednoistotnej, nierozdzielnej trójcy, teraz i zawsze i na wieki wieków, i rozpoczyna się hymn. Chrystus powstał z martwych, śmiercią śmierć podeptał i będącym w grobach życie darował. I ten hymn będzie teraz towarzyszył liturgii aż do Wigilii w niebo wstąpienia Pańskiego, czyli przez 39 dni, ponieważ Wielkanoc ma 39 dni poświątecznych. I ten hymn jak mantra będzie śpiewany po prostu, tak żeby może wreszcie dotarło, że Chrystus z martwych stał. I rozpoczyna się jucznia paschalna, w czasie której opiewa się w Stanie Chrystusa. Hymny, które są śpiewane, tak zwany kanon juczni, autorem jest święty Jan Damasceński, ojciec kościoła z VIII wieku. A potem są śpiewane też tak zwane stichery, czyli wersety, które opiewają Wielkanoc. I czytana jest homilia przypisywana świętemu Janowi Chryzostomowi, na święto Paschy, nawiązuje on do przypowieści o robotnikach w Winnicy, że i ci, co pracowali cały dzień, i ci, co przyszli na ostatnią godzinę, wszyscy niech się cieszą ze zmartwychwstania Chrystusa. I wy, którzyście pościli i wy, którzyście nie pościli, radujcie się. A potem jest takie zgorzkniało piekło, bo myślało, że przyjęło ciało, a przyjęło Boga. Piekło zostało oszukane zgorzkniało piekło, bo zostało puste. Tam tak dosłownie jest powiedziane, zgorzkniało piekło. I po tej uczni rozpoczyna się Eucharystia, liturgia świętego Jana Kryzostoma, podczas której czyta się bardzo osobliwe czytania. Początek dziejów apostolskich, pierwszą księgę napisałem Teofilu, czyli to, co się działo tuż przed mią, wstąpienie Pana Jezusa, a Ewangelia, Ewangelia to jest prolog Janowy. Na początku było słowo. Dlaczego takie czytania? Dlatego, że od Wielkanocy w tradycji bizantyjskiej rozpoczyna się cykl czytań, czyli od tego momentu w okresie Wielkanocnym będą czytane dzieje apostolskie, jak to się mówi, lekcja continua, aż do skończenia dzieł apostolskich i będzie czytana Ewangelia według świętego Jana. I oczywiście usłowian jest zwyczaj święcenia pokarmów. Właśnie czym różnią się pisanki wschodnie od tych znanych w Polsce? To znaczy, u Słowian generalnie wszędzie są pisanki, nie wszędzie one w tradycji bizantyjskiej są, nawet u Rumunów też nie, nie zawsze one są, czasami to po prostu pod wpływem słowiańskim. Trzeba pamiętać, że pisanki są tak naprawdę, wywodzą się jeszcze z praktyk przedchrześcijańskich, z tak zwanych jarych godów. Prawda? Czyli to były te święta pogańskie, które istniały zanim przyszło chrześcijaństwo na, na ziemię Słowian. I między innymi w ramach Jarych Godów, czyli to było święto, które było obchodzone mniej więcej około równonocy wiosennej, malowano pisanki. I dlatego ozdoby na pisankach mają charakter neutralny rośliny, na przykład, czasami zwierzęta ale nie, nie ma tak naprawdę, chyba że do dzisiaj ktoś tak może malować ale generalnie nie było tam żadnych wątków religijnych, chrześcijańskich na pisankach. Oczywiście to też miało wtedy znaczenie, że jajko to jest jakby symbol, znak witalności, też symbol nowego życia. Jajko jest symbolem nowego życia. Kończy się zima, przychodzi wiosna. I kołacz, słodki kołacz, który pokrzepia, który symbolizuje dobrobyt, dlatego na przykład tradycji wschodniej na Wielkanoc święci się chleb, który się nazywa artos. To jest taki chleb yy, słodki, który później w niedzielę świętego Tomasza, czyli w niedzielę przewodnią, niedzielę kończącą, powiedzmy, oktawę wielkanocną, ten chleb jest rozdawany wiernym. Natomiast w tradycji wschodniej, jeżeli są święcone pokarmy, to one są święcone generalnie nie w Wielką Sobotę, tylko ludzie przynoszą te koszyczki, Właśnie w tym już dniu samej Wielkanocy i po skończonej liturgii ksiądz święci te pokarmy. Te pokarmy są bardzo podobne do tych, które my znamy, chociaż sam pamiętam, nieraz bywało tak, że zwłaszcza wierni Patriarchatu Moskiewskiego mogli do takiego koszyczka wstawić nawet butelkę czegoś mocniejszego. A w niektórych regionach, na przykład na Rusi, to normalna rzecz, że się wkłada butelkę wina. To też jest związane no, z tym, że tam po prostu są winnice, i jest, wino jest, powiedzmy, tak znane i używane, no, jak, jak na przykład w krajach śródziemnomorskich, więc nie jest to coś, co by było uważane za, za niestosowne. Natomiast, oczywiście, że wkłada się mięso, nabiał, no, słodycze to już są te obecne takie praktyki. Natomiast należy pamiętać, że na wschodzie, wschód nam przypomina o tym, że to, co jest w koszyczku, tego się nie jadło w Wielkim Poście. Proszę pamiętać, że na wschodzie po dziś dzień wierni częstokroć w Wielkim Poście nie tylko, że nie jedzą mięsa, ale nie jedzą również nabiału. I dlatego ten nabiał jest w, w koszyczku, czyli właśnie sery, jajka, masło też, ponieważ to są pokarmy, których się nie powinno jeść. W Wielkim Poście. Taka ciekawostka, że na w Rumunii w supermarketach są specjalne stoiska w Wielkim Poście, gdzie jest jedzenie postne, takie powiedzmy w cudzysłowie koszerne. Prawda? Ktoś przestrzega postu, to wie, że jak tutaj weźmie, to to ma certyfikat, że to jest jedzenie postne. Czyli generalnie to się je co? No warzywa i owoce, to co można jeść. Jakie tradycyjne potrawy przygotowuje się już na samą Wielkanoc na wschodzie? Bardzo podobnie jak powiedzmy w Polsce, to znaczy najpierw jest dzielenie się jajeczkiem. Polega to na tym, że albo bierze się jajka, które są ugotowane na twardość, zderzają się one, czyli każdy trzyma jajko i uderzają jeden i drugi, którzy życzą sobie, jedna osoba i druga, którzy życzą sobie wszystkiego najlepszego do święta pozdrowieniem Chrystus Matwychsta, prawdziwie z zmartwychstał uderzają tak, żeby ta skorupka pękła. Również może być jajko pokrojone już na ćwiartki i głowa rodziny daje każdemu kawałek tego jajka i mu też mówi Chrystus Matwychstał, prawdziwie z zmartwychstał Natomiast oczywiście podstawa to jest to, żeby na Wielkanoc było mięso we wszelkich rodzajach, kiełbasy, chrzan, Musztarda, sery, jajka. Bardzo to wygląda podobnie co do tych rzeczy. Natomiast u Ukraińców też zachował się zwyczaj śmigusa-dyngusa, ale w tej starszej formie, co to znaczy, że w poniedziałek wielkanocny mężczyźni polewają kobiety wodą, chociaż pierwotnie to było także tylko kawalerowie, panny, a we wtorek wielkanocny odwrotnie. I są jeszcze takie regiony na Ukrainie, gdzie się zachowało to, że we wtorek wielkanocny też jest śmigus, dyngus, tylko że panie polewają wodą panów. Trzeba pamiętać, że też na wschodzie jest trzeci dzień świąt. Generalnie to jest tak, że wtorek wielkanocny też jest zaliczany do tych dni, kiedy no, powinno się pójść do cerkwi. W pierwszej Rzeczypospolitej też był taki zwyczaj, że były trzy dni wielkanocne obchodzone i też było coś takiego, był rodzaj takich kolędników właśnie. Dlatego śmigus, dyngus, bo to też było związane z tym, no Śmigus był związany ze śmiganiem, czyli, czyli uderzaniem witkami brzozowymi po, najczęściej to było po łydkach, właśnie tych panien, z tego się wzięło właśnie słowo śmiganie, to po staropolsku oznaczało uderzanie. Natomiast Dingus prawdopodobnie, tu jest kilka teorii z czego się wywodzi to słowo, ale może się wywodzić też właśnie z wody, pokropienia wody. I stąd ten zwyczaj. Często jest tak, że to, co na przykład Ukraińcy mają, to te są zwyczaje, które są nieraz starsze niż te, które my mamy. Czyli, że to kiedyś u nas też to było. Więc to, to oczywiście tym się zajmują kulturoznawcy czy antropolodzy. I to są oczywiście znowu zwyczaje przedchrześcijańskie, które, które się zachowały. No i jeszcze jest jeden zwyczaj bardzo ciekawy na wschodzie, Radonica. Radonica to jest coś takiego, że Wierni idą na przykład w oktawie wielkanocnej, na konkretny dzień, na cmentarz i rozstawiają stoły i spożywają posiłek przy grobie swojego bliskiego, zmarłego. Jeśli coś tam jest, powiedzmy, zakrapianego, to się też leje na ten grób to, co jest zakrapiane. Dostawia się te część jedzenia na tym grobie. To są też zwyczaje przedchrześcijańskie, ale to tutaj podkreślę, to ponieważ na wschodzie nie ma 1 listopada. czyli Jest Niedziela Wszystkich Świętych i ona w ogóle nie kojarzy się nikomu ze Zmarłymi. To jest Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego. To jest Niedziela Wszystkich Świętych. Więc ona zupełnie nic nie ma wspólnego z tym, co, jak my powiemy w Polsce Wszystkich Świętych, że to jest coś ze Zmarłymi związane. Zresztą, no, tak prawdę mówiąc, to ze Zmarłymi bardziej związany 2 listopada. No, ale I dlatego Radonica. Radonica Czyli radość, że zanosimy tym zmarłym. Radość, że, że Chrystus z stał. Jakie życzenia składane są najczęściej na wschodzie? No takie same jak w Polsce. Teraz oczywiście na Ukrainie to przede wszystkim, żeby się wojna skończyła. Tego sobie życzą. Tutaj nie ma jakiejś różnicy. Różnica jest taka, że no właśnie w Polsce tego nie obserwujemy, że ludzie przez te 40 dni po Wielkanocy poznawiają się nawet w urzędach nieraz mówią Chrystus z prawdziwie z więc nawet jeżeli ktoś jest niewierzący bywa też, tak mówi, bo taka jest tradycja, że tak trzeba mówić, więc to jest taka różnica. U nas w ogóle w Polsce jakby się nie przyjęło, żeby nawet wierni się tak witali. Oczywiście, że zdarza się, ale nie jest to jakoś rozpowszechnione. Natomiast na wschodzie tak, i to nie tylko Ukraina, Rumunii też bardzo to praktykują. Natomiast same, samo świętowanie Wielkanocy, co do takich rzeczy zewnętrznych, ono się aż tak nie wyróżnia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem audycji Wielkanoc na Wschodzie był ojciec Marek Blaza, jezuita, wykładowca Akademii Katolickiej w Kolegium Bobolanum w Warszawie i Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lwowie. Dziękuję bardzo. Małgorzata Glawisz pniewska Do usłyszenia.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 Plemię. Ogłoszenie społeczne. W ciąży nie piję. Bo nie jestem sama. Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe. Bo wiem, czym jest FAS. Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom Włodzi Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 6 kwietnia o 8.30 Wielkanocne Ogrody Sztuki w Lany Poniedziałek. Czyli śmigus dyngus w XXI wieku. Myślenie przez wodę, błękitna humanistyka, natura, kultura, woda. Świątecznie zapraszam Maja Kluczeńska. Autopromocja.